Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. <laughs> Precious. Expecto Patronum. Look at me, Damien. You're motherfucker. me, motherfucker. Egerbatape er.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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, możecie kojarzyć mnie komando z serwisu stevenking.pl i podcastu Radio SK. A dzisiaj mam dla was kolejną dawkę moich seriali, które oglądałem latem tego roku, latem 2016 roku. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Pablo Escobar. has escaped from prison. Well, here we go again. Dzisiaj znów będą to tylko dwa seriale, a nawet troszeczkę mniej, ponieważ będzie to jeden pełny sezon i jeden pilot, ale no przyznam się, że trochę mam zaległości z nadrobieniem tego, co zacząłem oglądać w wakacjach, chociaż nie było tego jakoś szalenie dużo. I już nawet nowy sezon, który tak na dobre rozpoczął się przecież w zeszłym tygodniu, przynajmniej z mojego punktu widzenia, e, z waszego pewnie ze dwa tygodnie temu no to już robią mi się spore zaległości. Jakoś nie mogę wejść w nowy sezon, tak jak zawsze w niego wchodzę. Dużo bardziej teraz, dużo większą przyjemność sprawia mi w tym momencie akurat czytanie książek niż siedzenie przed serialami. A wiem, czym to się kończy, bo co roku mam taki moment, że wolę czytać książki niż oglądać i robią się wtedy gigantyczne zaległości. I to jest wtedy ten moment, gdy... Albo człowiek traci kilka weekendów z życia, albo idzie po rozum do głowy i wykreśla kilka seriali. I tak na przekór zupełnie temu, co powiedziałem, zacznę może od tego, że jeśli oglądacie coś fajnego, jeśli zaczęliście w tym roku oglądać coś fajnego, coś niekoniecznie nawet nowego, ale... Ale, ale w sumie najlepiej, jeśli to by było coś, co się zaczęło teraz, bo nadrabiać mi się nie chce, to dajcie znać, proszę was. Ja dostaję kilka informacji na temat nowych seriali od różnych znajomych, ale yy, ja właśnie w taki sposób yy, głównie znajduję nowe seriale, bo ja nie śledzę newsów serialowych za bardzo, nie wiem za bardzo, co wychodzi. Na chwilę obecną, na ten sezon, mam chyba jedną nową rzecz zaplanowaną, a tak to same powtórki, same kontynuacje, także też nie chciałbym, żeby gdy siądę do omawiania tego sezonu, żeby w zasadzie powtarzać się i omawiać tutaj piąty sezon tego, tutaj czwarty tego, tutaj dziesiąty czy piętnasty tego. Nie twierdzę oczywiście, że po wszystko sięgnę i wszystko sprawdzę, ale może coś mnie zainteresuje, no... Yy... Tak właśnie trafiam na nowe seriale i, i o to was właśnie proszę. Natomiast też na starcie chciałbym już od razu wyjaśnić, że nie będę tutaj omawiał pilota MacGyvera i nie będę tutaj omawiał pilota zabójczej broni. Wiem, że to teraz modne, wiem, że fajnie by było sobie obejrzeć i zrobić śmieszny podcast i ponabijać się trochę z MacGyvera i sobie trochę nabić yy, słuchalność może. Ale nie mam ochoty tego robić. No, y, jeśli chodzi o MacGyvera, moje odczucia są kompletnie nijakie. No, szkoda mi marnować czasu na pilota, ale nie jestem chyba tak y, zniechęcony do tego serialu jak inni. Znaczy może zniechęcony to złe słowo, zniechęcony jestem, mam go po prostu gdzieś. U mnie to było tak, że jak chyba podczas San Diego Comic Con, Pojawiły się trailery do seriali, ja obejrzałem trailer Zabójczej Broni i do dziś żałuję, że go obejrzałem, bo po prostu te obrazy i te dźwięki mam wypalone pod powiekami i wypalone gdzieś tam w głowie i nie mogę się ich pozbyć. I nie wiem, jakim szaleńcem musiałbym być, by obejrzeć pilota albo nawet cały serial, jeśli powstanie cały sezon. A tutaj też muszę zaznaczyć, że ja nie jestem jakimś przesadnym mega fanem oryginalnej Zabójczej Broni. Ja bardzo lubię te filmy, ale nie jestem jakimś mega fanem. Po prostu problem tego trailera był taki, że oni w zasadzie odtwarzali sceny z filmu, oni powtarzali te dialogi i no, z założenia robili to gorzej, no bo lepiej nie da się tego zrobić. A tutaj robili to dużo, dużo, dużo, dużo, dużo gorzej i to wyglądało źle, to wyglądało strasznie. Tego samego dnia chyba Jerry, albo może nocna, albo jeszcze ktoś inny napisał mi, że trailer MacGyvera jest jeszcze gorszy. Mówię o tym pierwszym trailerze. I ja sobie darowałem. Stwierdziłem, że jeśli to jest faktycznie jeszcze gorsze, to nie ma sensu psuć sobie bardziej dnia. I nie obejrzałem go. Potem poszła informacja, że ten pilot został tak jakby skasowany. Wyrzucono prawie całą obsadę i serial nagrywa ją na nowo. Potem wypłynął ten nowy trailer. Z tego, co do mnie tam docierały informacje, mówili, że jest niby ociupinkę lepiej, ale nadal jest katastrofalnie źle. Nadal nie miałem ochoty tego oglądać i dopiero, nie wiem, niedawno tak mnie naszło i sobie puściłem oba te trailery pod rząd. I tak jak powiedziałem, kompletnie zero jakichkolwiek emocji, nic. Także tutaj w moim przypadku to jest całkowite przeciwieństwo do trailera Zabójczej Broni. To mnie ani grzało, ani ziembiło. to nie wywołało u mnie żadnej reakcji. Ale już na pewno nie, nie zmusiło mnie, nie, nie wpłynęło na mnie jakoś, żebym zainteresował się tym serialem. A też zaznaczam, że ja nie jestem jakimś przesadnym fanatykiem niekręcenia czegoś takiego. Na przykład bardzo lubię oryginalną drużynę A i uwielbiam nowy film znaczy on już nie jest aż taki nowy, no ale wtedy też było dokładnie to samo że tego się nie da zrobić, że drużyna A to są tak ikoniczne postaci ci aktorzy tak e, są e, związani z tymi rolami że tego nie da się zrobić, że to na pewno będzie złe I ja pamiętam nie poszedłem na, do kina na ten film i bardzo żałuję, bo nie dołożyłem swojej cegiełki do, do sukcesu tego filmu, który no, ostatecznie nie było sukcesu tego filmu i, i między innymi pewnie dlatego nie ma drugiej części, a uważam, że ten film powinien mieć kolejne części i byłoby bardzo fajnie, gdyby miał kolejne części. Ja bardzo lubię ten film i na DVD go sobie kupiłem. Także zmierzam, tutaj już do końca, bo miałem nie mówić o tych dwóch serialach, a mówię o ich trailerach. Zmierzam do tego, że ja bym kupił nowego MacGyvera, gdyby on był dobrze zrobiony. Oczywiście MacGyver jest nierozerwalnie związany z Richardem Deanem Andersonem, ale ja bym kupił nowego MacGyvera, gdyby go dobrze zrobić. I to tyle, do tych seriali ja już nie będę wracał. A dzisiaj, dzisiaj chciałem nawiązać do, do tego wstępu, czyli właśnie opowiedzieć o serialu z Polecanki i opowiedzieć o pilocie po prostu, ale serialu z Polecanki jeszcze nie skończyłem, więc o nim będzie w następnym odcinku. A dzisiaj mam kilka zdań o serialu Narkos. Ok, let me break it down for you thousand soldiers Tens of thousands of rounds fired And a bunch of fucking helicopters There was no way Pablo Escobar was getting out of this one Right? Con su permiso Mama, I'm in fear for my life from the long, arm of the law. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Pablo Escobar has escaped from prison. Yeah. It was the biggest law enforcement blunder of all time. Jesus. And now we wanted payback. An alliance is forming with the objective of taking out Escobar. This wasn't a manhunt. This was an invasion. But the problem was, Pablo, But never more dangerous than when you almost have him. Hangman uh, is coming down from the gallows and I don't have very long. It. Wiem, poprzednio serial Narkoz dołączyłem już do seriali z sezonu, czyli nie liczyłem go jako serial wakacyjny, no bo on jednak wystartował we wrześniu, czyli tutaj mógłbym go przypiąć jakoś do jesieni, ale tak jak mówię, no mam zaległości z kilkoma serialami z wakacji i bez sensu to trzymać jakoś i czekać, aż ja się z tamtym wyrobię, nagram i puszczę i potem wyjdzie tak, że Narkoz będę zimą omawiał. Eee, także po prostu lepiej to zrobić teraz, szczególnie, że to w zasadzie jeszcze był ten okres wakacyjny. I to bardziej rok temu zrobiłem źle, niż, znaczy rok temu, no dwa miesiące temu <głos> niż teraz. E, drugi sezon Narkos. E, nie jest to finałowy sezon, ale jest to finał historii Pablo Escobara. O tym wiedzieliśmy już wcześniej, to było głośno powiedziane, że tutaj ten sezon kończy się śmiercią Pabla. Tak jak już mówiłem podczas omawiania pierwszego sezonu, ten pierwszy sezon e, opowiadał nam taką przekrojową historię z kilku dekad, a drugi ograniczał się do chyba półtora rocznego okresu czasu. To był dużo, dużo krótszy przedział czasu. Nie wpłynęło to jednak na rozciągnięcie tej historii, wiecie. Nie, nie, nie rozwodniła się ona, ale dość znacząco zmieniło jej klimat. Ponieważ pierwszy sezon to było, no zaczęło się od takiego raczej lżejszego klimatu, ok, tam było dużo śmierci, tam było dużo krwi, dużo brutalnych scen, ale chodzi mi o to, że wiecie, rozkręcanie takiego narkobiznesu, raczej no z punktu widzenia ludzi, którzy go rozkręcają, raczej wesołe kupa kasy, tutaj słoneczne Miami, lata 70. imprezy i tak dalej, i tak dalej. To tak bardziej jak pierwsza połowa filmu Blow z Johnem Deppem. Natomiast właśnie drugi sezon to jest Trochę jak końcówka Blow, czy na przykład ostatni sezon Breaking Bad yy, wzorowany, przecież historia Ultra White'a była dość mocno wzorowana na Pablo Escobarze. Jeżeli ktoś nie znał historii Pablo, no to jak będzie oglądał Narcos to tutaj naprawdę rzucą mu się w oczy, rzuci mu się w oczy wiele podobieństw. No i właśnie drugi sezon to jest takie stopniowe, na początku dość powolne, zaszczucie Pabla. Zaczyna się od dość dużej obławy na niego, ale on tam powoli odzyskuje jeszcze swoją potęgę. Jeszcze się gdzieś tam trzyma tego. Natomiast tak naprawdę mocno yy, niezależnie, on nie ma na to wpływu, jego imperium upada. Inni ludzie sprawiają, że jego imperium yy, upada i on coraz bardziej w tym serialu jest zaszczuty i ten klimat też robi się taki cięższy, dołujący aż prowadzi to do, do, do biedy, do, do takiego wyniszczenia, a w konsekwencji do śmierci. No i to jest chyba największym zarzutem dla drugiego sezonu Narcos i na tym powinienem się chyba najmocniej skupić, ponieważ tak jak ja mówiłem, omawiając pierwszy sezon, że tutaj w tym serialu w zasadzie nie ma komu kibicować. Tu nie ma tak do końca pozytywnych postaci i no na pierwszym planie mamy tych złych, ale są oni tak przedstawieni, że, że no nie sposób raczej się z nimi zżyć i, i im, ich lubić, im kibicować. Natomiast ci dobrzy agenci DA są przedstawieni po pierwsze tak niekoniecznie dobrze, po drugie niekoniecznie na pierwszym planie. W drugim sezonie, no po pierwsze, jeśli chodzi o agentów, to tam się trochę zmienia dynamika, bo Alex Murphy schodzi trochę na dalszy plan, trochę inną rolę ma od, do odegrania, a na pierwszy plan wychodzi Penia. Natomiast jeżeli chodzi o tych złych, no to ja się zgadzam, że faktycznie można to było tak odebrać. Chociaż ja, ja nie odebrałem tego serialu jednak jako uczłowieczanie Pabla, jako takie pokazanie go jako dobrego człowieka a to się temu serialowi zarzuca ale dlaczego ja nie odebrałem, bo ja gdzieś tam cały czas z tyłu głowy jednak pamiętam, że, że to jest prawdziwa historia i okej, okay, no twórcy pokazują nam, że Pablo bardzo kocha swoje dzieci, no ale każdy bardzo kocha swoje dzieci, no większość ludzi bardzo kocha swoje dzieci i yy, nawet bardzo bardzo źli ludzie, bardzo często kochają swoje dzieci Tutaj, w tym serialu, przez długi czas to jest pokazane tak, że wiecie, jak na przykład Pablo tańczy z żoną i tam jej mówi, że ją kocha i mamy taką scenę, że oni no, jest pokazane ich takie intymne życie, prywatne, to, to jest przeplatane jakimiś na przykład egzekucjami wykonywanymi na zlecenie Pabla. Tak, żeby cały czas to stawiać jakoś w kontraście, żeby cały czas przypominać widzowi, że... To nie do końca jest tak, że on jest dobrym człowiekiem. Jeśli Pablo czyta jakieś bajki dzieciom na dobranoc, jeśli je tuli do snu, całuje, mówi, że je kocha i tak dalej, to gdzieś tam w, w, z drugiej strony mamy pokazane jakieś zamachy bombowe, w których giną inne dzieci. Yy, jedni powiedzą, że to tanie. Mnie się to podobało. Moim zdaniem to było dość dobrze zagrane. I tak naprawdę ja te sceny z dziećmi odbierałem jeszcze gorzej. Moim zdaniem właśnie te sceny z dziećmi pokazywały jeszcze bardziej odzierały z człowieczeństwa Pabla. To co, że on je kochał? Ale jak kochasz swoje dziecko, to, no to zmieniasz też swoje życie dla niego. A tutaj on był potworem. Dziecko kocha bezwarunkowo. Dziecko nie widzi tego, że człowiek jest potworem. I, i kocha ojca miłością czystą, nieskażoną. I dla mnie no, stawianie dziecka w takiej sytuacji to było, no jednak jest trochę straszne. I, I dla mnie te sceny z dziećmi, no tak jak mówię, jeszcze bardziej odzierały Pabla z człowieczeństwa, pomimo, że pokazywały go właśnie no, niby jako człowieka, jako kochającego ojca. Oczywiście, no im bliżej końca, tym robi się już trochę inaczej. W pewnym momencie kończą się już kryjówki dla rodziny Pabla. Oni docierają do takiej ostatniej już swojej kryjówki, do ostatniego takiego domu, gdzie nawet nie ma czym rozpalić w piecu, chociaż jest cała ściana pełna pieniędzy i palą pieniędzmi, gdzie nie ma coś zjeść jakieś tam puszki jedzą. To też jest taka smutna scena, bo to jest chwilę przed świętami. Kiedy dochodzi do takiej dość mocnej masakry w jednej z kryjówek Pabla, oni uciekają do tego już takiego zapuszczonego domu i w tym momencie córka mówi do niego, jak znajdzie nas święty Mikołaj w nowym miejscu. No i to właśnie jest takie, widzicie, no dzieci żyją swoim magicznym światem, nie wiedzą, co się dzieje w koło tak do końca, i to takie, takie dość, dość ciężkie dla mnie było i smutne. Także absolutnie bym tutaj nie powiedział, że Pablo został uczłowieczony. Natomiast y, ostatnie odcinki zgadzam się, że można tak odebrać. Szczególnie, że wiecie, jak ktoś traktuje Narcos jak, jako taki zwykły akcyjniak, jako taki zwykły serial i tam nie bardzo wgłębia się w to, że to się wydarzyło w dużej mierze naprawdę, no to faktycznie wiecie, jak to jest w serialach, jak mamy... Postać, która jest zła, ale nie jest jakimś tam przeciwnikiem, z takim yy, nie jest tym głównym, takim czarnym charakterem, z którym walczy nasz dobry bohater, tylko jest po prostu bohaterem negatywnym, ale na pierwszym planie, no to prędzej czy później yy, widz jest w stanie go polubić. Yy, chyba, że twórcy no, utrzymają tak prowadzoną historię, żeby go nie polubić, a, a właśnie tutaj pod koniec mamy taką sytuację, że on wyjeżdża na wieś, wprowadza się do ojca, zaczyna tam pracę na roli, nawet sobie mówi o tym, że w sumie mógłby tak żyć, że, że to wszystko już się skończyło i mógłby tutaj sprowadzić rodzinę i w taki sposób żyć. I to faktycznie może spowodować, że widz który odcina się od, od yy, historii prawdziwej, a traktuje to po prostu jako serial, to faktycznie w tym momencie może polubić Pabla. On sobie chodzi, sobie marzy, wspomina przyjaciół i tak dalej. Tam nadal starałem się co jakiś czas o tym przypominać. Yy, finałowa konfrontacja z ojcem. No, ojciec mówi wyraźnie, co o nim myśli i kim ten człowiek jest. No, Ale to jest taka, wiecie, jednak w porównaniu do całego odcinka taka kropla w morzu. I podobnie w finale, no, gdy widzimy jak żyje Pablo, jak sobie chodzi po tych ulicach, jak marzy, jak wspomina, teoretycznie mogłoby to go uczłowieczyć, ale w końcówce, gdy policja wpada do jego domu, no to widać w nim nadal potwora, gdy on się, yy, gdy on wpada w ten swój szał zabijania albo zaczyna mówić i wpada w tą swoją furię, to w tym momencie wychodzi z niego właśnie, właśnie yy, potwór. To fajnie jest pokazane już w końcowej scenie, już po śmierci Pabla, gdy mamy wypowiedź matki, archiwalną wypowiedź matki, bo tam jest bardzo dużo archiwalnych zdjęć. Ona mówi o tym, że ten człowiek był tak naprawdę dobry, że był nierozumiany i tak dalej, a w tle, znaczy nie w tle, w tle słychać jej głos w pewnym momencie, a na ekranie przewijają się sceny z różnych jego właśnie masakr, z różnych mordów, mnóstwo trupów i tak dalej, i tak dalej. To bardzo dobrze gra w tym momencie. I ja w sumie nie wiem właśnie, czy o tym mówiłem przy pierwszym sezonie, z którego teraz wspomniałem, to jeszcze, jeszcze raz dopowiem, że tutaj jest bardzo dużo archiwalnych zdjęć i to też moim zdaniem sprawia, że gdzieś tam widz powinien pamiętać, że to jest historia prawdziwa i to, że w tym odcinku pokazują nam, że ten Pablo już tak trochę żałuje i, i trochę chciałby żyć inaczej, to jednak warto pamiętać o jego wcześniejszych zabójstwach i wydaje mi się, że widz jest na tyle inteligentną osobą, że powinien pamiętać coś, co działo się na przykład odcinek czy dwa temu, a nie, że teraz jest dobry, o to ja go już od teraz lubię. No ale tak czy siak przypominają nam o tym archiwalnymi zdjęciami. Na tych archiwalnych zdjęciach ci bohaterowie bardzo mocno się różnią. Tutaj nie jest tak, że tych aktorów dobrali jakoś pod względem Fizycznym to teoretycznie powinno się gryźć. Jak mamy scenę w filmie, a za chwilę yy, analogiczną scenę z rzeczywistości widzimy zupełnie innych bohaterów, ale to się nie gryzie, wam powiem to się mimo wszystko bardzo dobrze ogląda. Także podsumowując, ja drugi sezon oceniam bardzo dobrze. Bardzo dobrze mi się go oglądało. On był inny, był zupełnie inny od pierwszego sezonu. Ale cały serial jest świetny, drugi sezon ma sporo naprawdę mocnych rozwiązań, ma dużo e, szybkiej, dobrej akcji, a w końcówce e, pokazuje takie fajne, ciekawe ukręcanie, coraz szybsze ukręcanie pętli na, na szyjach kolejnych e, członków tego kartelu. Wiadomo, że będzie trzeci sezon, wiadomo, że będzie on już opowiadał o innym kartelu. Ja czekam. No nie, wiem, nie wiem, jak to się sprawdzi. Nie wiem, czy oni będą w stanie udźwignąć ten serial, ale na pewno będę go oglądał. I to tyle na temat Narcos. Drugim serialem, a w zasadzie pilotem, o którym chciałbym powiedzieć, będzie Jean-Claude Van Johnson. Stop your evil ways where you been man I'm retired not like Nicolas Cage retired oh I thought you were Nicolas Cage Jen <laughs> when I told you I was back I meant Johnson this isn't a game Jean-Claude it's black ops I send you out there before you're ready people die no one's going to die except for all the people I'm going to kill To jest pilot od platformy Amazona. Amazon, podobnie jak Netflix, jak Hulu i jak wiele innych platform, tworzy własne seriale i w wakacje wypuścili trzy piloty. To działało na zasadzie, że widzowie mieli wybrać na zasadzie głosowania, który serial będzie tworzony dalej. To był właśnie Jean-Claude Van Johnson, to był kleszcz, którego ja niestety nie obejrzałem ostatecznie, ale recenzje miał kiepskie, a ja za bardzo nie znam tej postaci. Ja nie widziałem ani serialu animowanego, ani serialu aktorskiego, wcześniejszego, także nie wiem, czy byłbym dobrym widzem, by teraz podejść do tego nowego serialu. I był też pilot serialu I Love Dick, którego ostatecznie też nie obejrzałem. Miałem w planach zrobić taki podcast o wszystkich trzech pilotach, ostatecznie go nie zrobiłem i ostatecznie widziałem tylko Jean-Claude Van Johnson. Jaki jest punkt wyjścia do tego serialu? To jest trochę jak w filmie sprzed paru lat J.C.V.D., J.C.V.D., w którym Jean-Claude Van Damme grał samego siebie. No tutaj też gra samego siebie, podstarzałego aktora. I jak się dowiadujemy w trakcie pilota, on gra tak jakby dwie role. Znaczy, działa to na tej zasadzie, że on jest agentem do wykonywania różnych zadań specjalnych. I działa pod kryptonimem Jean-Claude Van Johnson. Natomiast jeśli chcą go wysłać, wiecie, gdzieś tam e, w jakiś obszar, w jakiś teren, gdzieś tam nie wiadomo gdzie, na, na inny kontynent, czy do innego kraju, czy w inne miejsce Stanów Zjednoczonych, no to załatwiają mu tam robotę jako Jean-Claude Van Damme. Czyli on tam gra w filmie, a wieczorami w nocy, czy w innych porach dnia wykonuje zadania specjalne. Ja do tego pilota przysiadłem z ogromną chęcią, od razu jak się tylko pojawił, ponieważ e, bardzo lubię kino kopane z tamtych lat, e, bardzo lubię tych aktorów i bardzo lubię Jean-Claude'a Van Damme'a i powiem wam, że bawiłem się na tym doskonale. Tutaj jest bardzo fajny humor, to są oczywiście bardzo często bardzo proste żarty, ale trafiające w punkt i... Fajnie poprowadzone i to bawi. I ja wielokrotnie tutaj praskałem śmiechem na głos. To są żarty, zarówno z Wandama, i to takie, wiecie, z żarty z podstarzałego gościa, tak jak mówię, dość proste dowcipy, ale też e, żarty z tego, jak działa całe Hollywood. I tam jest tam jest jedna wielka chpina e, z skręcenia filmów, akcji, z tego, jak kręci się film, jak kręciło się kiedyś filmy, jak powinno się kręcić, e, jak e, wygląda życie tych celebrytów i tak dalej, i tak e, dalej. Naprawdę pod tym kątem ogląda się to świetnie. Dodatkowo jest trochę akcji, to naprawdę leci bardzo szybko. Ja nie chciałbym tutaj dzisiaj jakoś bardzo mocno skupiać się na tym serialu, ponieważ on trwa tylko 30 minut. To są krótkie odcinki, także nie chciałbym wam 20 minut o tym mówić, a szczególnie, że w zasadzie ja już powiedziałem wszystko, co o tym pilocie można powiedzieć. Jest bardzo dużo humoru, chociaż też uderzamy w dramat, bo końcówka yy, tego pilota jest... Yy... Taka trochę dołująca, dosyć dramatyczna. Nie mam pojęcia, jak to, czy to ma w ogóle potencjał na pełen serial. Nie mam pojęcia, jak to się sprawdzi, bo już wiadomo, że ten serial powstanie, że Amazon zrobi cały sezon Jean-Claude Van Johnson. Nie mam pojęcia, czy to się sprawdzi, ale w jednym odcinku, szczególnie, że był to 30-minutowy odcinek, sprawdziło się to bardzo dobrze. Naprawdę, jeśli wyrośliście na filmach z tamtej epoki, jeśli lubicie tych aktorów, to nie będzie to zmarnowane 30 minut. Będziecie się bawić doskonale. Przy czym, tak jak mówię, no, nie bardzo widzę pełną historię, dłuższą historię, jakoś tak... Ja bardzo chciałem, żeby ten serial dostał zielone światło i żeby on został zrobiony, pomimo, że, tak jak mówię, dwóch. Yy dwóch kolejnych nie widziałem, no ale też między innymi dlatego, że nie widziałem pilotów, to raczej nie chciałoby mi się oglądać pełnych sezonów, to na pewno obejrzę i na pewno do tego serialu wrócę i wtedy powiem wam o nim więcej. Teraz nie ma sensu się bardziej w to wgłębiać. teraz wystarczy, że wam polecę. To jest świetny klimat, zupełnie inny klimat niż serial, który zajął mi większość tego podcastu. Naprawdę warto zerknąć. I to by było na dzisiaj wszystko. Ja na dzisiaj się z wami żegnam. Do o moich seriali powrócę niebawem i omówię dwie kolejne produkcje z wakacji, a będą to Braindead i Mister Robot. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!